Dobrze, drodzy Państwo, zacznijmy, kiedy jesteśmy w kościele, to zacznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, swoją łaską, pomocą Ducha Świętego umocnij nasze siły, abyśmy mogli kroczyć drogami, którymi Ty chcesz nas prowadzić po Piśmie Świętym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dobrze. No to potem, potem. Szanowni Państwo, ale tu jasno. Hmm. Nie, nie, nie, no. W blasku reflektorów. Dobrze. Yy, Czykali Państwo, no bardzo miło, że możemy się spotkać, że możemy dalej kontynuować nasze działania. Yy, według organizatorów, znaczy powinien to ja też tutaj w to trochę palce maczałem, ten dzisiejszy wykład, czy tegoroczny wykład brzmi Diaspora i jej pisma. Kto w ogóle wymyślił ten temat? No, podobno ja. <ślinik> Dlaczego tak tutaj robię takie chwilę tutaj w tym miejscu? Ponieważ... Jest, stajemy przed bardzo szerokim zagadnieniem i y, trzeba powiedzieć, że w, jeżeli tak postawimy temat, to oczywistym jest, że trzeba byłoby pokazać trochę więcej pism. Tak? Y, zaraz będę to tłumaczył, ale my się skupiamy tylko do tych, które znajdują się w tekście Pisma Świętego jeszcze do tego do niektórych pism. Bo tak? no, które już już omówili, niektóre już my jeszcze nie omówili. Jest to wybór. Znaczy proszę... Proszę pamiętać, że to jest wybór. To, co zrobiliśmy teraz, ten zakres materiału, to jest pewien wybór pism diaspory żydowskiej. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo jeszcze tutaj na przykład trzeba by powiedzieć o na przykład księdze Daniela. Na przykład, tak? Ale o Danielu już mówiliśmy. Mówiliśmy? Mówiliśmy przy księgach prockich. Więc rozumiecie Państwo, jest to po prostu sytuacja, w której ten temat, który został tutaj jakoś przedstawiony, jest tematem, który trochę na, na, na zaś, znaczy na, na, na szerzej został przedstawiony, a właściwie powiem być trochę bardziej skrócony, tylko jak go skrócić, nie wiem. Więc takie zastrzeżenie na początku. Myślę, że ten temat trzeba by rozpocząć, te wykłady trzeba by rozpocząć od kilku takich wstępnych informacji. Nie będziemy się dzisiaj zajmowali samymi księgami Tobiasza, Jonasza i, i, i Estery. Tak? Na razie nie będziemy się zajmowali. Spójrzmy na no, kilka spraw, które trzeba by powiedzieć przed. Po pierwsze, chyba trzeba byłoby y, odpowiedzieć sobie na pytanie, co my rozumiemy y, przez słowo diaspora. Znaczy, kiedy mówimy diaspora żydowska, o czym, o czym my właściwie mówimy. I jak to się ma do y, sytuacji, do, do różnych prądów myślowych, które w ten czas y, miały miejsce. No więc zajmijmy się tą sprawą. Przyjęło się mówić, że diaspora żydowska to jest ta grupa osób, która żyje nie w Palestynie, tylko żyje gdzie bądź indziej. Tak? Tych grup było bardzo dużo. Przy czym trzeba byłoby tutaj przede wszystkim uściślić, że mówimy o sytuacji ludzi, którzy mieszka, żyją w starożytnym świecie. Tak? Dlaczego tak to bardzo mocno precyzuje? Dlatego, że i dzisiaj też jest diaspora. Tak? Używa się tego sformułowania na określenie grupy ludzi danej narodowości, na przykład, czy, czy grupy etnicznej, bo to niekoniecznie jest to samo, która żyje poza miejscem, gdzie powinna żyć, tak? Na przykład diaspora ormiańska w Polsce, na przykład, tak? I to dzisiaj jest. Więc uściślamy. Chcemy mówić o starożytności, żeby nie było tutaj jakichś wątpliwości. Dalej. Przyjęło się, czy jak tak pomyślimy sobie, znamy historię biblijną, możemy powiedzieć, że no, to pewnie mówimy tutaj, o będziemy mówili tutaj o y, tekstach, które są, które powstały w y, miejscu wygnania Izraelitów podczas y, niewoli babilońskiej. Tak, będziemy o tym mówili. Tylko to nie jedyna diaspora, która w ten czas istniała. Bo... Jakie diaspory w ten czas były? Może zanim powiem, odpowiem, jakie diaspory, wymienię, to powiem, jak one powstawały. No Niewątpliwie diaspora powstawała poprzez deportację. Tylko proszę zwrócić uwagę, że deportacja ta za czasów Nabuchodonozora w czasie niewoli babilońskiej, to jest w stosunku do miejsca, gdzie oni zostali deportowani, to już druga deportacja. Bo pierwsza deportacja była wcześniej po y, zdobyciu y, Samarii, po zdobyciu północnego państwa. Dokładnie stamtąd zostali wzięci, zabrani y, Izraelici i przeniesieni do y, Międzyrzecza, prawda? czyli między Tygrysem a Eufratem, gdzieś tam prawda, y, zostali jakby umieszczeni. No to zobaczmy, że mamy dwie diaspory. Tak? Była także diaspora, która była związana z emigracją, to znaczy emigracją, nazwijmy to, pod wpływem działań wojennych. Mamy tekst, pisma, czy teksty Pisma Świętego, dokładnie myślę tu o Aremiaszu, który mówi, że po zdobyciu Jerozolimy, po upadku Jerozolimy, jakaś grupa ludzi, która tam została w Palestynie, została w Jerozolimie, uciekła. Tak? uciekła stamtąd, poszła do Egiptu. Mamy zatem diasporę, tak, czyli ludzi mieszkających poza e, e, Palestyną, mamy w Egipcie. Przy czym e, ta emigracja powodowana względami bezpieczeństwa, czy właśnie działaniami wojennymi, to jedna z części emigracji, bo przecież Żydzi, tu nie będę wchodził w historię gospodarczą, ale trzeba by powiedzieć, że Żydzi również tworzyli taką, podejmowali emigrację, powiedziałbym zarobkową, to znaczy, może inaczej, handlową, tak? To znaczy były takie y, orgi, ogniska y, gminy żydowskie, gminy żydowskie w różnych miejscach, poza Palestyną, które tam zostały tworzone, dlatego, żeby był, była faktoria handlowa, tak? żeby ktoś był, żeby mógł z kimś, wiecie, towary przerzucać z jednego miejsca na drugie, że ktoś te towary odebrał tak? i potem ewentualnie sprzedawał. tak? Mamy także możliwość zobaczenia w historii taką diasporę, która powstała, w związku z wojną, tylko że nie jest to diaspora, która uciekła z, po, pod wpływem działań wojennych czy, czy wskutek działań wojennych, tylko diaspora, która składała się z żołnierzy. Najemników, tak, to znaczy, najemnego wojska, które po prostu z rodzinami się przen... oni się przenieśli do. Przykładem jest kolonia na Elefantynie. Elefantyna to jest taka wyspa na Nilu, tak? I tam była kolonia żydowska. Jedną z największych takich skup... Jednym z największych skupisk żydowskich, takiej diaspory żydowskiej. To była diaspora w Aleksandrii, też w Egipcie, tak? Mamy także diasporę w Antiochii w Syrii, tak? Mamy diaspory, skąd zresztą święty Paweł pochodził na wybrzeżu dzisiejszej Turcji, tak? Mamy, kogoś musiał wygnać e, Neron z e, Rzymu, więc wygnał Żydów, prawda? Więc istniała diaspora w Rzymie. Zobaczcie, drodzy Państwo, więc je, jeżeli mówimy o diasporze, to zobaczcie, że w ciągu tego, tego, tego czasu, który, w którym napisano tekst Pisma Świętego, ta diaspora jest w różnych miejscach, tak, w różnych, e, i powstała w różny sposób. W związku z tym, jeżeli my mówimy o diasporze, o księgach diaspory, to, godnie Państwo, my musimy powiedzieć o, znaczy sprecyzować, o którą diasporę nam będzie chodziło, tak? I w naszych tutaj rozważaniach będziemy się teraz skupiali na diasporze wschodniej, tak? Ona dla nas jest tutaj najważniejsza, a czy najważniejsza z punktu widzenia naszego wykładu. To, znaczy to, to jest dla nas najważniejsze. I dlatego, że w tej, tej diasporze powstały te księgi, o których będziemy tutaj mówili. Ale równie dobrze można byłoby przygotować wykład na temat jednego z największych, powiedzmy, zabytków piśmiennictwa izraelskiego wyprodukowanego przez diasporę aleksandryjską, czyli można by zatrzymać się nad septuagintą, tak? I, I mówić o septuagincie, o teologii septuaginty. Nie wiem, czy my mamy to w swoich planach, czy nie? Dalszych, dobra, okej. Okay. Może za 10 lat. <grym> no zobaczymy, ale rozumiecie państwo, to, czy musimy to sprecyzować, że znaczy musimy sprecyzować to, co, o czym mówimy. Mówimy o diasporze wschodniej, tak? o diasporze na terenie Babilonu, w Syrii trochę wcześniej, tak, tutaj. Przy czym mówimy o niej przed Talmudem, tak, bo y, jednym z owoców tej diaspory był Talmud babiloński, tak. Więc my nie chcemy wchodzić w Talmud, to już jest później, tak, to jest późniejsza sprawa. Choć kilkaset lat, tylko od tego, co my teraz czytamy, czy będziemy mówili, od tego czasu jest, jest właśnie Talmud, tam się powstaje. Zobaczcie więc, że no wymagane jest przy tym naszym wykładzie, wymagane jest przy tym naszym temacie, wymagane jest doprecyzowanie o ta diaspora. Czyli trzeba byłoby w tym naszym temacie dopisać, że diaspory wschodniej, księgi diaspory wschodniej i jeszcze do tego przed przed Talmudem, czy przed stworzeniem się tego judaizmu takiego, no właśnie, talmudycznego, tak? Tam nie chcemy wchodzić. Znaczy, nie chcemy wchodzić, dlatego, że to było za dużo po prostu. To jest bardzo szerokie zagadnienie, tak? Wymieniłem, jak Państwo widzicie, wiele środowisk. Te środowiska nie były środowiskami ludzi, którzy po prostu takich no, pospolitych zjadaczy chleba. Nie. Jeżeli mamy takie diaspory, to te diaspory owocowały pewną intelektualnym, pewnym intelektualnym rozwojem to były diaspory, które czytały Pismo Święte, interpretowały to Pismo Święte, próbowały to Pismo Święte pokazywać innym, czyli miały taką, nazwijmy to, misjonarską działalność, w przypadku religii żydowskiej trudno mówić o misjonarskiej działalności, tak jak to jest w chrześcijaństwie, prawda, ale nazwijmy to w ten sposób tak umownie, czyli chciały propagować, propagować tę ten ten swoją wiarę. I robiły to, ponieważ miały Pogan tuż obok, prawda, no bo żyli w, ci Żydzi wśród Pogan. No więc miały taką możliwość. I tutaj dobrym przykładem jest właśnie, właśnie kwestia Septuaginty, która była takim propagandowym trochę dziełem. A więc zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy wiele takich miejsc, gdzie są Żydzi i mamy w tych poszczególnych miejscach, mamy ludzi, którzy są intelektualnie zaangażowani w swoją wiarę. I teraz trzeba by zobaczyć, czy trochę zrobić takie granice, prawda? Zrobić granice, jakby pokazać, gdzie my jesteśmy, w jakim momencie my jesteśmy intelektualnego dziedzictwa Izraela. Dlaczego to trzeba zrobić? Dlatego, że mamy y, przede wszystkim w Palestynie mamy y, taką, nazwałbym umysłowością, y, okresu drugiej świątyni. Tak to się nazywa, ten okres drugiej świątyni. Ja Państwu już kiedyś o tym mówiłem. Y, to jest taki okres, który zaczyna się mniej więcej dekretem Cyrusa po... Y, y, po niewoli babilońskiej. On kończy niewolę babilońską, a kończy się na roku 135. Po Chrystusie. tak? Przy czym sformułowanie druga świątynia jest tu sformułowaniem takim trochę na wyrost. Bo ani w pobędzie dykresu Cyrusa nie było tej świątyni, bo ona leżała w gruzach, ani w momencie, kiedy był 135 rok i powstanie Barkmogby, które upadło, to świątyni już nie było, bo w 70. tam roku tytuł z tą świątynię już zburzył. tak? Tylko jak patrzymy na księgi tekstu Pisma Świętego, to okazuje się, że one posiadają w sobie, czy, czy wyrażają taką myśl Izraelitów, że... Teraz trzeba odbudować świątynię, bo świątynia w Jerozolimie jest znakiem obecności Pana Boga wśród nas. I teraz, jeżeli mamy być narodem wybranym, jeżeli my mamy z Panem Bogiem być, no to musimy mieć tę świątynię. Odbudowali tę świątynię z różnymi trudnościami. Potem tę świątynię Herod Wielki odnowił, czy przebudował, tak? Potem okazało się, że Rzymianie im tę świątynię zburzyli, tak? w międzyczasie zbezcześcili. Tam Pompejusz wcześniej tak, do tej świątyni wszedł i ją zbezcześcił. Potem Rzymianie zburzyli tę świątynię, więc Żydzi chcą ją odbudować. Tak? Chcą zrobić dokładnie to samo, co podczas powstań... Które właśnie też miały jakoś, jako cel swój zawładnięcie świątynią powstania machabejskie. Przecież pamiętacie Państwo tekst machabejskich ksiąg, kiedy oni zdobyli wreszcie wzgórę świątynne i wchodzą i płaczą, że ta świątynia taka rozwalona i, i chcą, w dalszym ciągu wojna się toczy, prawda, ale oni już odnawiają tą świątynię i oni po 70. roku oni, czyli, czyli Żydzi mieszkający w Palestynie, oni chcieli tę świątynię znowu odbudować, tak jak Judasz Machabeusz, prawda? Zrobić na nowo tę, tę świątynię. No niestety to się nie udaje, tak? Znowu podejmują powstania, tak? Przeciwko Rzymianom. No i ostatnie powstanie też ma za cel świątynię. E, jakoś, no, odnowienie tej świątyni, czy zawładnięcie tą świątynią. E, to jest powstanie, pustanie barkochby i ono upada. I w tym momencie mniej więcej można by powiedzieć, że w takim intelektualnej spuściźnie Izraela my zauważamy, że oni zostawiają świątynię. Już świątyni nie ma. Czyli zobaczcie Państwo, że pokazuje to, co jest w głównym jakby nurcie e, e, izraelskim. W Palestynie mamy kwestie świątyni. Wszystko yy, koncentruje się wokół świątyni izraelskiej. Ale yy, zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w tym samym czasie, o którym my teraz mówimy, są ludzie, którzy z tą świątynią mówią, nie chcemy mieć nic wspólnego. I to są kumrańczycy. Tak? Oni właśnie dlatego odeszli od świątyni, i stworzyli swoją własną y, umysłowość jakąś, swoją własną literaturę, swoje własne przemyślenia teologiczne, dlatego że oni uważali, że świątynia jest bezczeszczona. I dlatego odeszli od tego, poszli na pustynię. Tam stworzyli tego idealnego Izraela. Tam oni koncentrowali się właśnie wokół yy, czytania Pisma Świętego, wokół tego, tej czystości rytualnej. Zobaczcie, zupełnie inna umysłowość, tak? Yy, w tym samym czasie yy, mamy wysyp. Znaczy, tu, zdaje się, ksiądz Mariusz będzie to mówił o w którymś momencie o apokryfach, tak? W tym roku będziemy, nie, nie w tym, w na jakimś następnym roku. Prawda? Ile my mamy tych pomysłów na. Mam nadzieję. Mianowicie w tym samym czasie, o którym my mówimy, w czasie II świątyni, powstają apokryfy, czyli teksty, biblijne, teksty żydowskie na motywach biblijnych, czy wokół motywów biblijnych, które wpływają na tekst pisma świętego. Mamy także teksty, które są niezwiązane z tekstem Pisma Świętego. Powstałe w tym czasie. Mamy w tym czasie również to, co dzieje się, drodzy Państwo, w Aleksandrii. No, umysłowość niejakiego filona z Aleksandrii to jest no, standardowa postać myślenia żydowskiego tamtego czasu. No i mamy... To, co, co chcemy pokazać, znaczy te księgi, które, które są związane z m, m, tekstami Starego Testamentu, ale właśnie powstały w środowisku diaspory wschodniej. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak tego wiele. I teraz myślę, że stajemy wobec sytuacji, w której choć pobieżnie powinniśmy się jakoś... No, Odciąć, to czy znaczy pokazać granicę. Tak? Oczywistym jest, że Żydzi między sobą kursowali, mieli jakieś połączenia ze sobą, przede wszystkim mieli połączenia z Jerozolimą. Tak? I jeżeli nawet żyli daleko od Jerozolimy, to w tej Jerozolimie widzieli jakieś takie. No, Trudno powiedzieć, że rząd, bo w ten czas rządu nie było, tak ale no, kogoś, kto nadawał ton, pokazywał, kogoś, to, do kogo się odwoływano w sprawie jakichś kontrowersji, które, które, które były. Więc na pewno Jerozolima i na pewno Palestyna były jakimś punktem odniesienia, kierunkowskazem, wyznaczały kierunek myślenia tych ludzi, ale... Zobaczcie, że te poszczególne, wymienione przykładowo przeze mnie grupy ludzi miały także swoje własne problemy, miały swoje własne przemyślenia. I wydaje się, że chociażby weźmy Filona z Aleksandrii, który starał się w jakiś sposób stanąć wobec filozofii, Greckiej. I, I próbował z tą filozofią grecką nawiązać kontakt. My, jakby echa tego, tej, tej, tego połączenia pomiędzy Filonem a filozofią grecką, widzimy w prologu Ewangelii Świętego Jana. Bo Jan dyskutuje właśnie z Filonem, a Filon pokazywał, że Arche to jest Logos. Pamiętacie Państwo, co to było arche? To było coś podstawowego. W filozofii greckiej jest pytanie, co jest u podstaw, co jest w samym jakby centrum świata. Tak? I Filon mówi, tam arche, czyli to, to podstawowe, to jest logos. Jakkolwiek ten Logos pojmiemy, to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy w ogóle weszli w teologię Logosu u Filona Aleksandrii, ale przepraszam, życia nam nie starczy na kolejne y, pomysły tutaj, które chociaż byłoby to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, Filon jest bardzo ciekawy. No a ja z tym ewentualnie tam trochę może dyskutuje, tak? więc my widzimy jakby te echa tej, tej kontrowersji, czy, czy, czy zaangażowania, czy, czy jakby głównego akcentu tamtej wspólnoty, tamtej diaspory. No przynajmniej, przynajmniej Filona. I teraz, czego zatem możemy szukać? Znaczy, gdzie będziemy stawiali te granice? Skąd wiemy, z innego punktu widzenia, skąd wiemy, że, że to są teksty, no, poza jerozolimskie, poza y, y, palestyńskie. Otóż wiemy na przykład z tego, że w tych tekstach sprawa świątyni jest raczej marginalizowana. Tak? Znaczy, nie można powiedzieć, że tam nie ma, no na przykład księdze proka Jonasza, on, on y, modli się tym pięknym kantykiem, y, który śpiewa we wnętrzu ryby, ciekawe, y, ale no, tym pięknym kantykiem, prawda, tam, tam się modli i mówi, że chce zobaczyć przybytek twój, prawda, Panie Boże, chce go zobaczyć, tak. No ale to jest tylko takie, o, po prostu takie, takie wspomnienie, tak. A cała sprawa w ogóle jest gdzie indziej. Cała, cały problem jest zupełnie gdzie indziej. Świątyni nie ma w tym wszystkim. Tak? Ta świątynia jest jakby marginalizowana, poboczna. To, to nie jest coś, coś ważnego, coś, coś istotnego. I to, drodzy Państwo, moim zdaniem jakoś wyznacza nam tę granicę pomiędzy tymi e, myślami, tym, tą, tą e, twórczością e, intelektualną tamtych e, grup ludzi. Świątynia raczej z boku. A co? Prawo. Prawo, tak? Ale prawo pojęte jako pewna tradycja już. Nie tylko prawo to, że Mojżesz powiedział i my to robimy. Tak, Mojżesz powiedział, my to robimy, ale my to robimy dlatego, że ojcowie nasi to robili, tak? Czyli do tego jest pewna tradycja dołożona. I teraz ta, ta tradycja, to, to trzymanie się tej tradycji jest tutaj, czyli godnie państwo, jakoś elementem charakterystycznym dla tej umysłowości, bo okazuje się, że ta tradycja trochę jest inna w Aleksandrii tradycja spełniania prawa mojżeszowego. Trochę inna jest w Aleksandrii, trochę inna jest w Egbetanie, trochę inna jest na południu, tam na Elefantynie, trochę inna jest pewnie w Rzymie, tak. Wchodzimy, bardzo ważną rzeczą jest ta tradycja, czyli sposób um, realizacji tego prawa mojżeszowego. I można by powiedzieć, czy z, należy zwrócić uwagę w tym miejscu, że... No, znaczy, ach, się chciałoby powiedzieć, że to trochę złagodzono dla tych, w tych, tych kręgach diaspory. Trochę złagodzono yy, prawo żydowskie. Ale może lepiej tu powiedzieć, że nie złagodzono, tylko położono inaczej akcenty. Tak? Czyli jeżeli byśmy wzięli Żydów z yy, Niniwy, i pytali ich, jak oni tam coś spełniają, to pewnie byśmy znaleźli różnicę w spełnianiu z Żydami, na przykład z Aleksandrii. Tak? Inaczej, to oni mówili, tak, my trzymamy się prawa żywego zupełnie, ale to jest inaczej taka jakaś, no, dostosowane to jest do sytuacji, w której oni się znajdują. Tak? To jest druga sprawa. Czyli mamy prawo, ale prawo przepuszczone przez... Yy, przez tradycję. Dalej. Pytanie jest o to, jak oni rozumieją Boga. Tak? No, to oczywiście pytanie, drodzy Państwo, może wydać się no, nie na miejscu. Jak to? Żydzi przecież rozumieją Boga jako jedynego Boga, prawda? Nie ma tutaj żadnych no, możliwości. I tak, i nie. Na elefantynie bowiem na przykład oni sobie postawili świątynię Jachwę. Czego nie wolno było robić, a oni postawili. Więc zobaczcie, że to nie jest takie mm, takie proste, tak? Znaczy, to nie jest, powiedzieć, że jest jeden Bóg, tak? I my w niego wierzymy. Hola, hola, jeżeli mówimy o yy, diasporze, to musimy powiedzieć, zwrócić uwagę na Różne, znowuż nazwijmy to akcenty, które kładziono właśnie w opisywaniu Pana Boga. Najbardziej właśnie takim jakby poza już wszystkim jest ten przykład e, elefantyny. I te... No ja już mówiłbym to o elefantynie. Tak, miał żonę, tak, tak, też, tak, tak. No ale to do zostawmy, prawda? Tą, tą yy, kwestię, bo nie chciałbym tutaj się na elef... bo w ogóle yy, Pisma z Elefantyny są bardzo ciekawe. Yy, są po polsku, można przeczytać. Więc. Słucham? Jachwy miał żonę. To podobnie w yy, Arad. No ja tylko nie wiem, czy yy, to jest po Bożemu, jak się ma jedno. Yy, jak Bóg jest jeden, to co ta żona to była. Bogini? Teraz bogów już mamy dwóch? Teraz jak to? No, zostawmy. Jest to kwestia historii umysłowości żydowskiej, a nie Starego Testamentu, więc ja może nie będę tym się zajmował. Zobaczcie Państwo dalej. Mamy bardzo częsty sposób mówienia o Bogu, zwłaszcza przy wpływach perskich, czyli na wschodzie kiedy jest mowa o Bogu niebios. My często to mamy w ogóle w Piśmie Świętym, tzn. często w tych późniejszych tekstach Pisma Świętego mamy takie sformułowanie Pan Bóg niebios. Tak? Tylko to jest, przepraszam, sformułowanie perskie. Tak? I ono nie pokazuje nam, tzn. oczywiście Żydzi mówią, że to chodzi o tu jachwę, tylko dzisiejsze na przykład czytanie, bo dzisiaj czytamy w kościele yy, księgi Jonasza, i każdy tamten na tym statku Jonasza, każdy modli się do swojego Boga i on, Jonas im mówi, że czci Boga niebios, więc oni się przerazili. Niby skąd oni mieli się przerazić? Znali tego Boga Yahweh, czy nie znali? No tu nie wiadomo. I y, tego okazało się, że właśnie jedynym Bogiem, z tego opisu całego tej burzy u Jonasza wynika, że jedynym Bogiem jest Bóg niebios którego boją się wyznawcy innych religii. Tak? Czy oni rozumieli to jako jachwę? Czy oni rozumieli, że to jest jakiś w ogóle jakiś tam Bóg niebios? No? Idźmy dalej. Jakbyśmy przeglądali literaturę tamtego wschodniego czasu, to, drodzy Państwo, stajemy, i to będziemy mieli trochę przy księdze Tobiasza, będziemy to mieli, mianowicie stajemy wobec angelologii, czy w ogóle wobec demonologii, Macie jakąś demonologię w Izraelu? Przecież Bóg tego, Rahaba, Lewiatana, to zgniót jak y, prawda jakiegoś tam potwora morskiego, tak? To jest jedyne wspomnienie w ogóle o jakimkolwiek demonie tam żyjącym. A, a otwórzcie sobie literaturę apokryficzną, apokalipsy właśnie w ten czas powstające. Zobaczcie, jak tam jest, ten świat jest za zaroił się od aniołów, demonów i innych tam podobnych. Ale to jest wpływ perski, irański. Tak? To jest zupełnie inna jakby umysłowość. Tak? To jest wpływ tamtych ludzi na, na no właśnie na, na, na Żydów. Tak? Czy Żydzi z Palestyny takie coś by napisali? Pewnie nie. No a tamci napisali, tak? Pokazywanie również Boga jako takiego króla, króla nad królami, no, władcy, władcy świata, yy, też jest właściwe dla tamtego rejonu, dla tamtej literatury. Król, który... Ma doradców i pyta doradców, co ma zrobić. Tak jakby sam nie wiedział. Tak? Ale zobaczcie, że w tej literaturze Bóg pyta, Bóg zastanawia się, Bóg mówi, no co byśmy tu zrobili, co byśmy tu zrobili. I ktoś tam mówi, że o to zrób to czy tamto. Tak? E, przykładem jest y, chociażby prolog do Księgi Hioba tak? przy okazji. Tak. Pan Bóg mówi, a skąd jesteś? No a jestem, prawda, szatan się nazywam, należy do Twojego dworu, Przechodłem, przeszedłem całą ziemię i... A widziałeś Hioba? A widziałem Hioba. A słuchaj, a... A... Ym, może coś tam byśmy się założyli? No to załóżmy się. Prawda? I tak, no... Tak jakby Pan Bóg nie był wszechmocny, tak? Przy czym... Ci ludzie są przekonani, że oni głęboko wierzą w Pana Boga, tak? Ale ich, jak się porównuje te, te ich y, y, sposoby myślenia, no to ten Bóg jest wzorowany czy opisywany tak jak właśnie, nie wiem, dwór Dariusza, czy y, jakoś, no, jakiś inny tam, jakiegoś, nie wiem, namiestnika... Prawda? Yy, pokazywane jest to, jak, yy, jakby ten Pan Bóg właśnie był tym, kto, kto ma swoich doradców i no, jakoś tam próbuje tu mówić coś, działać, tak? I, I działa nie sam, tylko tych doradców tam posyła, niech oni to robią i tak dalej. Zobaczcie Państwo, drodzy, no stajemy wobec wielkiego bogactwa, znaczy, chciałem użyć słowa zagmatwania, ale może to nie jest najlepsze sformułowanie. Stajemy wobec bogactwa intelektualnego tamtego czasu. tak? I myślę, że czymś ważnym jest to, żebyśmy zobaczyli, że to jest bogactwo, że to, jest, że, że to trzeba dobrze pomyśleć, jakbyśmy chcieli tak no, wyznaczyć granicę. Tak? Dobrze pomyśleć, żebyśmy doszli do czegoś, tak, do jakiegoś miejsca, do, jakiegoś, do jakiejś sytuacji, no bo zrozumienia tutaj, bo no, no, no to nie jest takie proste, no. po prostu nie jest proste. Mam nadzieję, że skutecznie wam zamąciłem w głowach, o co mi chodziło oczywiście, no bo to jest taki, tak zawsze zresztą, tak, tak, to jest taki dobry preliminarium do, do, do, do odpowiedniego wykładu, tak, dobra to zostawmy te kwestie. Mniej więcej pokazałem wam zjawisko, tak? To jest zjawisko i teraz warto byłoby każdą z tych diaspor obejrzeć, każdą z tych diaspor, zobaczyć, co, on, co oni mówią, przyjrzeć się, jakoś zadziałać tutaj głębiej, poczytać teksty i tak dalej. tylko to kreślę tutaj taki jakiś obraz. Zajmiemy się tylko jedną diasporą. Kropka. Druga sprawa, która jest y, sprawą y, wstępną, mianowicie y, wszystkie te. Musimy porozmawiać o y, interpretacji Tekstu Pisma Świętego. Tak? I coś tu pokazać. Właśnie y, zamierzam to zrobić. Mianowicie wszystkie te grupy, które. Y, wymigrowały z takiego czy innego powodu, no czytały Pismo Święte, czytały Stary Testament. Ten Stary Testament, który miały, tak, te teksty, które miały, tworzyły swoje własne teksty, czego jest przykładem i są te księgi, które my będziemy teraz czytali. I drodzy Państwo, można by powiedzieć, że. No, dobrze, że oni czytali te teksty. Ciekawą sprawą, powszechną w ówczesnym świecie, były tak zwane synagogi. Pamiętacie Państwo, co to są synagogi? To są domy modlitwy. Normalnie Żydzi, czego przykład mamy w Piśmie Świętym wielokrotnie, zwłaszcza w dziejach apostolskich, opisują, jak to Paweł wychodzi nad wodę, nad rzekę, gdzie gromadzą się Żydzi. O, to jest pierwowzór synagogi, tak? Widzimy, że Żydzi gdzieś tam gromadzą na modlitwie nad brzegiem rzeki. No ale to nie jest Palestyna, tam deszcze, w innych miejscach deszcze padają, czasem śnieg, czasem jest mróz. Trzeba więc zbudować jakąś, po prostu, no, budynek, tak? Żebyśmy po prostu byli ludźmi, którzy, no, nie jest tak zimno, tak? Więc w związku z tym fajnie robimy synagogę, miejsce modlitwy, i w tych miejscach modlitwy, czy często przy tych miejscach modlitwy, czy do tego dążono, aby przy tych miejscach modlitwy była szkoła. Szkoła czytania tekstu Pisma Świętego, szkoła interpretowania tekstu Pisma Świętego. Gminy żydowskie były pod tym względem takie bardzo demokratyczne. tak? Każdy miał prawo, tak? miał prawo uczyć się czytać Pismo Święte. Tak? I dlatego robiono te szkoły. I każdy, niezależnie od ilości posiadanych pieniędzy, mógł ten, ten tekst Pisma Świętego czytać, przy czym no, trzeba było człowieka jakoś wprowadzić. I mamy tutaj ten, to, ten obrzęd barwnictwa, który wprowadzał do e, gminy żydowskiej takiego młodego chłopaka. Który chciał te Pismo Święte czytać, i między innymi podczas tego barmictwa jednym z elementów było to, że on odczytał tekst Pisma Świętego. Tak? Mógł samodzielnie ten tekst Pisma Świętego e, odczytać. E, no, widzimy, że, że te tekst, czytanie Pisma Świętego było e, czymś ważnym dla nich, i tu pojawia się, pojawia się problem. Problem mianowicie pojawia się w tym, że tekst Pisma Świętego był w języku hebrajskim. A na przykład ginia w Aleksandrii ni w ząb nie nie znała hebrajskiego. Cóż trzeba by zrobić? No trzeba byłoby, ponieważ wszyscy mają prawo studiować, tak? Trzeba byłoby zatem przeczytać tym ludziom tekst w języku, który oni rozumieją. Pierwotnie, czy na samym początku działo się to w ten sposób, że ci przełożeni w synagogi, którzy znali hebrajski, czytali po hebrajsku, a potem po prostu tłumaczyli, tak? Przy czym te tłumaczenia były tak, jak on umiał, tak? i w którymś momencie ktoś wpadł na pomysł, to może zróbmy coś takiego, jak jakieś tłumaczenie. No i tak powstała Septuaginta. Znaczy między innymi to jest jeden z przyczyn, jedna z przyczyn powstania Septuaginty. Ale równie dobrze możemy przenieść się do Babilonu, czy do Międzyrzecza i okazuje się, że tam ludzie nie w nie znali hebrajskiego, tylko znali bardzo bliski język, to znaczy aramejski, ale to nie jest ten sam język. To tak jakbyśmy, nie wiem, między Polakami a Czechami na przykład, tak? No czasem boki można zrywać, prawda, jak się Cześcienę tutaj e, słucha. Ale, drodzy Państwo, no to są bliskie języki, tak? No to co trzeba zrobić? To trzeba przetłumaczyć. I tak powstały Targumy, tak? Nie Talmud, tylko Targumy wcześniej. Tłumaczenia na język aramejski. Z języka hebrajskiego. Targum. Nie Talmud, tylko Targum. Wcześniejszy. Przepraszam? Między innymi są wydawane, bo jeszcze wszystkie nie wyszły, wszystkie nie wyszły. Ale mamy już to bardzo dobrze, że nasi polscy bibliści udostępniają nam teksty, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Tu można by powiedzieć, zachęcam Państwa do, do czytania tych e, tekstów starożytnych, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Z hebrajskiego na aramejski, tak? Targum, targum, nie Talmud. Talmud jest późniejszy i po hebrajsku, tak? Tak, czyli to są targumy. No, Fiti, prawda, targum Onkelosa i tak dalej, i tak dalej. No, Znowuż nie będę w to wchodził, bo to szkoda mi czasu. Nie, nie, nie. To są tłumaczenia. Tak jak wyszła, została wydana przez wokację, zdaje się, septuaginta, czyli tłumaczenie na język polski z języka greckiego, tak teraz tłumaczone jest i aramejskiego na język polski, tak? Kto? No tak, tak, tak, tak, tak. Tak. Te, tak. te same, tylko że jeżeli Państwo czytacie te teksty, to zobaczycie, że nie są identyczne. Czasem są wręcz zupełnie różne. Tak, ale chodzi mi o to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby powiedzieć, że istnieją tłumaczenia, które są parafrazą, tak? Że... To są teksty, które, w których autor mniej więcej mówi to, co chciałby powiedzieć. Ksiądz Chrostowski kiedyś wydał, już nie pamiętam gdzie, taką właśnie tłumaczenie jednego z targumów do XVI rozdziału Księgi Proroka Ezechiela. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten rozdział. To jest taki rozdział, gdzie Ezechiel wiesza syna Izraelu, tak? Taka jest treść po hebrajsku. Targum brzmi Izraelu, jak jesteś wspaniały. Ile wspaniałych rzeczy jest w tobie, no naprawdę, jesteś super i tak dalej. No? To czasem są takie tłumaczenia, tak? Ale co to, co to pokazuje nam, drodzy Państwo, bo chcę do, do, do tych własności literackich dojść. Co to nam pokazuje? Może każdy tłumaczył jak potrafił. Tak? I właśnie chciałem teraz następny punkt i interpretował jak potrafił, tak? I okazuje się, że Żydzi w którymś momencie na tę rękę, powiedzieli ludzie, nie tak, tak nie można, prawda? Tu mamy ten tak zwany syn tak? Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy te tłumaczenia i mamy te interpretacje jakże dowolne, tak? I oprócz halachy i haggady, które były w Izraelu, okazało się, że są też inne sposoby tłumaczenia, czy, czy interpretacji tekstu Pisma Świętego. No i między innymi takim sposobem tłumaczenia, interpretacji Pisma Świętego są midrasze. Przyniosłem, ja, ja do midraszy właśnie chcę dojść. Ja przyniosłem Państwu no, niech mi wolno będzie zareklamować tutaj jako dzieło podręczne, jakiś coś, co jest pomocne. Coś, co się nazywa Encyklopedia Tradycji i Legend Żydowskich pod redakcją pana Untermana, Alena Untermana. Taka książeczka. To wydał, oczywiście wydało to, znaczy, przepraszam, niekoniecznie oczywiście, e, książka i wiedza. To jest tłumaczenie, oczywiście, prawda? Bardzo ciekawa książka. E, jak widzicie, dosyć cienka. Tylko to jest słownik, tak? To, to nie jest coś, co jest e, m, takiego grubego, tak? E, m, I tutaj, między innymi, Zostało to zrobione wśród, to, to, to, to ta książka przedstawia e, sposób myślenia tak zwanych Żydów reformowanych. Przepraszam, nie będę się w, w jakby wgłębiał, co to są Żydzi reformowani i Żydzi ortodoksyjni, ale to są reformowani, czyli tacy lekko już e, e, no, nieortodoksyjni. Znaczy oboj, obie grupie są współczesne, tylko to ci są bardziej tacy, no nie trzymający się ściśle, znaczy oni się trzymają, tylko po prostu uważają to trzymanie się według swojego własnego pomysłu, tak? No tak, no, no znaczy. Ja nie chcę w to wchodzić dalej, nie dlatego, żebym to jakby nie znał, czy to, tylko nie mamy czasu na to po prostu. To nie jest przedmiotem naszego y, działania. A po co przyniosłem tę książkę? Otóż przyniosłem tę książkę po to, żeby, drodzy Państwo, przeczytać Wam wpis o y, Midraszu. Tak? Y, Strona 180. Midrasz hebrajskie, znaczy słowo z hebrajskiego oznaczające studiowanie, homiletyczna metoda interpretacji biblijnej pozwalająca na wyjaśnienie tekstu niekoniecznie w zgodzie z jego dosłownym sensem. Jeszcze raz przytam. Wyjaśnienie tekstu niekoniecznie w zgodzie z jego dosłownym sensem. Midraszawi nazywa się też, różnorodne te zbiory, takich komentarzy biblijnych op, y, opartych na ustnej torze. Charakter Midraszu najlepiej oddaje obraz młota rozbijającego wielką skałę tory na wiele kawałków. Ponieważ Midrasz często dopisuje postaciom i wydarzeniom biblijnym różne w, zmyślone wątki, pouczeń midraszowych nie traktuje się dosłownie. Nawet z tym za, y, zastrzeżeniem zarówno Sadoceusze, jak i Karaimi odnosili się bardzo krytycznie do niektórych, co bardziej fantastycznych stwierdzeń zawartych w midraszach. I przykładem może być teza, że w rzeczywistości Jakub nie umarł na przekór relacją o zabalsamowaniu jego zwłok przez Egipcjan i pogrzebaniu w ziemi Izraela przez synów. Dowodem jego trwającej nadal egzystencji mają być wedle Midraszu słowa obietnicy Bożej o powrocie Izraelitów z wygnania. Ty się nie bój, sługo mój Jakubie, bo ja Cię wybawię z dalekiej ziemi, Twoje potomstwo z kraju wygnania. Jeremiasz 30.10. Midraszem posługiwano się, aby pogodzić sprzeczności w piśmie, zobrazować koncepcje teologiczne, to jest ważne, lub wywieźć, wywieźć z tekstu biblijnego aktualne przesłanie dla zwykłych ludzi. I myślę, że to ostatnie zdanie jest tutaj najbardziej dla nas nam potrzebne. Posługiwano się midraszami, aby pogodzić, sprzeczności w Piśmie się. No są takie sytuacje, które trudno nam wyjaśnić. Zobrazować koncepcję teologiczną, jakąś myśl teologiczną, odpowiedzieć na jakieś pytanie teologiczne lub wywieźć z tekstu biblijnego przesłanie do konkretnych ludzi, najczęściej związane z postępowaniem. Jak postępować? No to Ci opowiem Midrasz. Tak? Yy, przy okazji... Mamy tutaj, zobacz też, PERDES. Pozwólcie Państwo, sięgam do hasła pod tym PERDES. Za daleko. PESACH. Za daleko przeleciałem. PERDES. Wyraz pochodzenia perskiego, który w literaturze hebrajskiej oznacza ogród lub sat, a z czasem raj, w wielu językach paradize, tak, paradise, paradizium, to od tego perdes, tak, ogród. Służą składające się na cztery spółgłoski p, r, d, sy. służą także za pamięciowy skrót czterech podstawowych kategorii interpretacji biblijnej. Przat, To jest pierwsza interpretacja. Przat, Proste, często dosłowne znaczenie. Remez. Sens, o który tekst napomyka aluzyjnie. Dróż. Znaczenie homiletyczne lub midraszowe. I sod sens tajemny lub mistyczny. Każda z tych kategorii znajduje swoje uzasadnienie na własnym obszarze, jako że Biblia jest jak skała, którą młod interpretacji rozłupuje na wiele kawałków. Zawsze jednak szczególną uwagę przywiązuje się do bezpośredniego wydźwięku tekstu e, biblijnego. Tak. E, po co to Państwu pokazuje? po to, żebyśmy weszli w klimat interpretacji. Tak? To znaczy, już chociażby tym terminem z tego, tej encyklopedii, czy dwoma terminami z tej encyklopedii, pokazuje Państwu, że to nie jest takie proste w Izraelu, żeby interpretować tekst Pisma Świętego. A to mamy dosłowny tekst, dosłowną tu interpretację. Jest napisane tak i tak. Ale można by znaleźć y, w tekście Pisma Świętego y, takie teksty, które pokazują nam y, jakąś rzeczywistość, która, której no, nie ma tak bardzo opisanego w tekście Pisma Świętego, a Żydzi to, czyli interpretatorzy żydowscy rozwinęli bardzo mocno, tak? czyli na przykład właśnie ten sens aluzyjny, tak, aluzyjnie jakoś tam jest. I zobaczcie Państwo, że takie, taka interpretacja Tory, no, jest interpretacją, która jest na terenie Pisma Świętego, na terenie, nie Pisma Świętego, na terenie e, wspólnot izraelskich jest przyjmowana. Możemy zapytać, no to jak to, oni nie mieli jakieś jednej interpretacji Pisma Świętego? nie mieli, bo rabbi Itzhak ben Jakub to mówi tak, a rabbi Nataniel ben Juda mówi tak, ale mistrzu, oni sobie przeczą, i ty też masz rację, tak. Skąd się to bierze, drodzy Państwo, taka właśnie interpretacja, tego typu interpretacja Pisma Świętego? Z języka, tak naprawdę z języka, znaczy z języka, w którym oni mówią, Pozwólcie, ja to już kiedyś, dwa lata temu, trzy lata temu już o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Mianowicie, w języku starożytnym hebrajskim nie ma czasów. Jest czasownik, czy czasowniki, ale w pewnych aspektach, tak? W związku z tym nie można powiedzieć, że coś jest teraz. Nie można określić to teraz, bo jak powiedziałem teraz, to, to już jest przeszłość. Sekunda, ale to już jest przeszłość, tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, że dla nich mówię o języku starożytnym, bo w nowożytnym oni wyszli z tego w ten sposób, że użyli imię słowów czasu formy dokonanej jako czasu teraźniejszego. Co jest jakoś logiczne, ale w starożytnym, tekście, w starożytnym języku nie ma czegoś takiego, tak? I to, takie podejście do, do, do samego języka, powoduje, że, drodzy Państwo, my jesteśmy w sytuacji, która się albo tworzy, albo już stworzyła. Tak? I my, stając wobec rzeczywistości, nie możemy uchwycić jej teraźniejszości. Stajemy przed nieznaną lub stajemy przed czymś, co już się stało, tak? Ale nie możemy uchwycić tego, co jest dziś, o, o w tej chwili. tak? Jeżeli tak jest, jeżeli tak rozumiemy język, czy tak rozumiemy filozofię języka, wypowiadania się, to, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, że yy, nasze życie składa się z czynności. Tak? Ja Coś robię, ale to robię jest nieskończone? Nie, nie jest nieskończone. Nie, nie, nie Niedokonane. Niedokonane, dziękuję. Właśnie tego słowa mi brakowało. Niedokonane, tak? Ja coś, to, to jest trwające. No, teraz to byśmy powkazali w językach różnych, że to jest continuous jakiś, prawda? Ja, ja coś robię, tak? Ale to robię jeszcze nie jest do końca wykonane. Ale... Bóg też coś robi. Tak? W takim razie ja nie mogę powiedzieć, że coś jest już. Znaczy, mogę powiedzieć, jak już jest coś zrobione i to już było, tak? Ja na to patrzę i mówię: A dlaczego to się tak stało? I jestem w samym momencie robienia tej rzeczy, bo nie wiem, jak to się robi. Tak? Nie mam czym opisać tego, tej rzeczywistości. W związku z tym, zobaczcie, że. Ich język opiera się na czynnościach, ale to ma dalsze reperkusje. To znaczy, że jak coś się nie rusza, coś nie czyni, to tego nie ma. To nie żyje, tak? Po prostu nie istnieje coś takiego. Więc w związku z tym nie potrafimy opisać śmierci. Nie jesteśmy w stanie opisać śmierci. Na przykład. Albo nie jesteśmy w stanie opisać nic. I dlatego autor księgi rodzaju pisze Tochu Wawochu. Przy czym to znaczy bla bla bla, to znaczy tak, no właśnie nie wiadomo, mishmash Masz teraz my może mówimy. No nie wiadomo, co to jest. Nie ma takiego słowa Tochu Wawochu. Znaczy on użył, ale to oznacza. Właśnie. Tak? Bo my nie wiemy, to się nie rusza. To to na, to to na początku, ziemia była bezładem, prawda, pustkowiem, Duch Boży unosił się nad wodami. To właśnie było to, to chuwa w ochu, tak. Czyli co? Nie wiadomo. My to dzisiaj powiedzieli, że to, to było nic. A znaczy to, to nic tam w ten czas nie było. O tak lepiej chyba powiedzieć. No ale dla nich, zobaczcie, to, to, ta sytuacja jest y, sytuacją, w której y, no, jesteśmy y, ludźmi, którzy nie potrafią pewnych rzeczy określić, nie potrafią, dlaczego? Bo nie mają języka. Ale my myślimy. I w takim razie, jak to wyrazić? A to ja Ci opowiem opowieść, tak? Pan Jezus miał łódź podwodną, tak? Zobaczcie, że ja w tym momencie... Wypyślam cokolwiek, tak? Tylko zwróćcie uwagę, że ja chcę, opowiadając, że Pan Jezus miał łódź podwodną, tak? Ja wyznaczam pewien y, horyzont zdarzeń, tak? Mojego opowiadania. Wyznaczam horyzont zdarzeń, ale nie najważniejszy jest ten horyzont zdarzeń, bo chodzi o zależności w tym horyzoncie zdarzeń, tak? Natomiast najważniejsze jest to, jaki wniosek religijny, teologiczny ja z tego chcę wyciągnąć. Tak? I teraz Żydzi To oczywiście ten Proszę pamiętać, pani nie miał Żeby nie było Potem że ja tu mówię, że pan że nie mógł łódź łód podwodną, tak? Pan nie miał łodzi podwodnej, nie, nie, to było tylko takie Przed nimi wymyślone, tak? Ale Żydzi, zobaczcie Wymyślają różne rzeczy, tak? Piszą opowiadania, które których nigdy nie było Takiej sytuacji nigdy nie było No Przypowieści Pana Jezusa to były przypowieści, ale coś małe z midraszów. Tak, dokładnie. Czyli Pan Jezus po prostu tworzył, kreował pewną rzeczywistość, żeby o czymś powiedzieć, tak? Zresztą nie tylko Pan Jezus, wszyscy yy, nauczyciele ówcześni, no. Kto to, kto robił te midrasze? Kto wymyślał tamte... Yy, mistyczne, magiczne interpretacje Pisma Świętego. Potem to zaowocowało hasydyzmem. Rozumiecie? Oni po prostu to się bierze z ich filozofii rozumienia rzeczywistości, filozofii języka, tak? Nie wiedzą, jak to nazwać, ale wiedzą, że coś istnieje. To ja Ci opowiem, tak? I... Yy rzeczywiście możemy spotkać w tekstach biblijnych, nie, poza biblijnych, możemy spotkać rzeczywiście takie interpretacje, które są sobie przeciwne. Dlaczego? Bo jeżeli ja mogę opisać rzeczywistość z punktu widzenia działania, to tak, może użyję tej szklanki. Ta szklanka z mojego punktu widzenia... Jest, no tutaj, ona ma tutaj różne takie tutaj y, elementy y, mycia, y, prawda są. Ja je widzę Państwo i niech widzicie, prawda? Może powiedzieć, jak wypiję trochę. To już mamy inne, inną szklankę, tak? I dla Żydów jest tak z, tak. z tej strony widzę tak, z tej strony widzę tak, z tej strony widzę tak, z tej strony widzę tak a ta woda mniam, mniam, bardzo smaczna. To też jest jakiś opis tej szklanki, tak? I teraz zobaczcie, że mówi się o stereoskopowości widzenia, tak? I z tej strony ja to dostrzegam to i jakaś tam sprawa jest dla mnie ważna, a z tej strony dostrzegam to i jakaś sprawa tu jest dla mnie ważna, tak? No, oczywiście proszę rozumieć szklankę jako pewien ułomny yy, przykład, tak? Ale są sprawy człowieka na przykład. Jak ocenić człowieka? No z tej strony jest taki, z tej strony jest taki. I to jest prawda o tym człowieku. Tak? Z różnych stron yy, widziana. I yy, możemy zatem powiedzieć, że w tym yy, spojrzeniu, czy w myśleniu izraelskim, to spojrzenie jest wielorakie, czy właśnie stereoskopowe, tak, z wielu, z wielu punktów widzenia, co, powtarzam, wynika moim zdaniem z filozofii samego rozumienia języka, tego, jaki ten język jest, swój, jak ten język jest skonstruowany. I teraz, jeżeli tak jest, drodzy Państwo, to zobaczcie, że to, co mówił Rabbi Iczak, to to jest ważne. A to, co mówił rabbi Eleazar, też jest ważne. I jak czytamy na przykład Wod, czyli sentencje ojców, no to tam często jest tak, że rzeczywiście oni się przeczą. No ale to nie jest... Dla nas ludzi wychowanych na świętym Tomaszu, na filozofii greckiej, gdzie jest coś, jest albo nie ma, tak? Jest prawda i fałsz. A tu jest, wiecie, no, z tej strony to prawda. Z tej strony to fałsz, tak? I oni w tym się zna, z, znajdują, tak? I dlatego dla nich nie ma problemu Te, ta sytuacja określona sformułowaniem pa, perdes, tak? Że tu, tu możemy tująć, tak? Tu możemy tująć, tak? Bo o co im chodzi? O ujęcie jakichś spraw, o pokazanie czegoś... Jeszcze raz zacytuję... Midraszami posługiwano się, by pogodzić sprzeczności w Piśmie Świętym, zobrazować koncepcje teologiczne lub wywieźć z tekstu biblijnego aktualne przesłanie dla ludzi. Tak? Do tego używano midrasza. I patrzcie, te midrasze, czy midrasz jako gatunek literacki jest yy, właściwy dla tej umysłowości, tak? dla tej umysłowości tych ludzi. To oni używali midraszy. Oczywiście, że używali także innych sposobów interpretacji tekstu Pisma Świętego, no ale ponieważ my jesteśmy, będziemy używali teraz, czyta, czytali midrasze, no to w związku z tym musimy o tym wiedzieć, że coś takiego jest, tak? I mniej więcej wiedzieć, gdzie, jakich rzeczy możemy się spodziewać po właśnie midraszach. Ciekawą rzeczą jest, że y, takie, taka interpretacja tekstu Pisma Świętego Y, y, pojawiła się, czy, czy wpłynęła na y, interpretację chrześcijańską. Proszę zwrócić uwagę, że mamy y, na przykład dwie szkoły, aleksandryjską i antiocheńską, interpretacji Pisma Świętego. Jedna jest alegoryczna, a druga jest dosłowna. Tak? I Jedni drugich prawda, zwalczają, czy zwalczali, bo to, to już nie, nie ma tych szkół. Ale zobaczcie, że jest coś takiego, że w tekście Pisma Świętego można e, widzieć same alegorie, a można widzieć same jakieś no, dosłowne znaczenie, dosłowny sens tego tekstu Pisma Świętego. Można, tak? I chrześcijanie tak to robili, opierając się czy wzorując się właśnie na e, tych e, sformułowaniach e, właśnie tych szkół żydowskich, tak? czy metod żydowskiego, e, i, i, i, żydowskiego interpretowania tekstu Pisma Świętego. I e, także nawet możemy tu, czytajcie sobie, drodzy Państwo, książki współczesnego nam e, biblisty, czyli księdza e, Krzysztofa Bartskiego który pisze o ponaddosłownym tekście, sensie Pisma Świętego, tak? I ciekawym, ciekawą rzeczą jest, że on pokazuje, że ojcowie Kościoła posługiwali się tym, tym sensem, tak? I pokazuje, jak tu można byłoby to interpretować, no właśnie w tym, ten, ten sens ponaddosłowny, tak? Współcześnie to się dzieje. Krzysztof pisze takie rzeczy współcześnie, tak? Zobaczcie, więc, drodzy państwo, wracając do Midraszów, zobaczcie drodzy państwo, że możemy się spodziewać jak czytamy Midrasze, możemy się spodziewać wszystkiego. I smoków, prawda, i jakichś tam nie wiem czarownic i tak dalej. No, akurat smoków i czarownic nie ma tam, ale mogliśmy się spodziewać, tak? To, to są takie no, rzeczy, które mogą tam występować w tych tekstach midraszowych. I yy, yy, yy, zwracam uwagę na jeszcze jedno zdanie z tego encyklopedycznego yy, encyklopedycznej, defin encyklopedycznej definicji, że trzeba z pewnym pomyśleniem wyciągać wnioski z tego, co jest zawarte w mindraszu. Żeby nie rozumieć tego całkowicie dosłownie. Żeby to rozumieć, no właśnie, pytając autora, autorze, a co ty chcesz powiedzieć? Autorze, a co ty chcesz nam tutaj uprzystępnić? Tak? Czyli w gruncie rzeczy my... Pytamy o rzecz bardzo trudną w literaturze. Co autor miał na myśli pisząc to, co napisał? Tak? To bardzo często um, uczniowie um, różnych um, klas, um, różnych szkół mają trudności z pisaniem wypracowania, co autor miał na myśli pisząc to, co napisał. Tak? No, jest to takie pytanie I, i my niestety musimy z tego sobie zdawać sprawę, bo, bo nie jest dla nas najbardziej istotne tworzywo literackie, tylko najbardziej istotne, co jest za tym tworzywem literackim, tak? Co tam jest z tyłu? Oczywiście my musimy się tworzywu literackiemu przyjrzeć, no bo inaczej nie zrozumiemy tego, co jest dalej, bo autor jednak użył tworzywa literackiego swojego tam, prawda, tych opisów, tych, tych, tych, tych niesamowitych spraw i tak dalej. No dobrze. I teraz mógłby ktoś, jak tak właśnie pokazuje Państwu wy wydarzenie literackie, jakim jest Midrasz? ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale te teksty są w Piśmie Świętym. No i co, to znaczy Pan Bóg wykorzystał bzdury, tak jakieś wymyślone tam coś tam wykorzystał do pokazania swojego, właśnie czego, czego pokazania wykorzystał to. No, tak. Bo zobaczcie, że sensem Pisma Świętego nie jest przedstawienie, to przypominam, bo to już mówiłem dawno temu, sensem Pisma Świętego nie jest przedstawienie rzeczywistości fizycznej, historycznej, taką jaka ona jest, tylko przedstawienie zbawczego działania Boga w świecie. Te teksty, które my będziemy czytali, zostały napisane, po co? Żeby umocnić wiarę człowieka, tak? Wiarę w Pana Boga. I ten Bóg, który zbawia, jest pokazany tu w sposób bezbłędny. Tak. Tak właśnie Bóg zbawia. A że człowiek wymyślił tą to, to, to opowiastkę o zbawieniu, a to jest zupełnie inna kwestia, tak? Przedstawia prawdę o zbawieniu w sposób nie Bezbłędny, bez żadnego, żadnej wątpliwości. Tak? Bóg jest tym, który zbawia i my będziemy to bardzo mocno widzieli. Natomiast nie jest to pokazanie tego, jak było w rzeczywistości. No, przykładem, drodzy Państwo, dla mnie tutaj jest księga Jonasza, która no, jest taka ryba, która by mogła połknąć człowieka, i jeszcze tak go połknąć, żeby on miał y, tlen do tego, żeby y, oddychać? Nie ma takiej ryby. To od razu sobie powiedzmy, no, no, wymyślono to po prostu. No. Po prostu wymyślono. Ale to przy księdze Jonasza będziemy bardziej bliżej, to pokadamy sobie na ten temat, jak tam, prawda, jakieś tutaj y, właściwości tego, tego tkanki, tego tekstu, y, prawda, się znajdują. Więc, yy, drodzy Państwo, gdyby ktoś pytał Was, czy w Piśmie Świętym są bajki. Znaczy, no jest jedna bajka, wprost bajka, tak? Ale mamy coś takiego jak midrasze, czyli takie opowiadania. Niekoniecznie oparte na, znaczy oparte na motywach religijnych, pokazujące coś ważnego dla nas, ale to są rzeczy prawdopodobnie wymyślone, tak? Używające jakichś elementów, które mogłyby być prawdopodobne. No ale to niekoniecznie jest to właśnie tak, jak, jak właśnie tutaj mamy opisane w tych tekstach. Czyli no staje przed nami w takim razie, drodzy Państwo, jeszcze jeden problem, który, o którym właśnie chcę Was przestrzec, że on jest, tak, że w gruncie rzeczy my wchodzimy na trochę taki grząski grunt polegający, na, grząskość polega na tym, że zajmujemy się interpretacjami tekstu Pisma Świętego na płaszczyźnie, która jest zmyślona. I my z tym będziemy musieli się zmierzyć, tak? Nie jest tak źle, damy sobie radę. Ale ja was chcę z tym ostrze, ostrzec, prawda? Że to jest, że jest coś takiego, tak? I yy, myślę, że, że kiedy będziemy właśnie szukali sensu, będziemy próbowali znaleźć to, co autor chciał nam powiedzieć, no to będziemy rzeczywiście poprzestawali na interpretacjach. Przy czym Państwo są skazani na moją interpretację tego, co ja będę mówił, bo to ja będę mówił, tak? Znaczy na pewno Wy też będziecie mogli powiedzieć swoją interpretację. Znaczy nie wiem, czy wykładowca nas dopuści, ale no... Każdy z nas może w swoim własnym sercu taką interpretację zrobić, ale chodzi mi o to, że to będzie subiektywne, tak? Że w gruncie rzeczy, przy tym fragmencie literatury biblijnej, my stajemy wobec daleko idącej subiektywi, subiektywizacji tego, tego sensu, tak? Generalnie będziemy powiedzieli tak, Pan Bóg zaangażuje się w życie człowieka, ale jak on to robi, czy jak ja rozumiem, jak on to robi, no to, to ja rozumiem, tak? Czyli to też proszę wziąć pod uwagę, że, że to jest pewna, no, wykład autorski, tak? Znaczy, moja własna interpretacja interpretacji kogoś tam kogoś, tak? I pewnie Państwo byście mi te, te interpretacje swoje własne. Możecie powiedzieć coś innego, tak? przy czym zachowując tę główną jakby ideę, prawda, tę główną rzecz, dla której to zostało napisane. Ale interpretacje możecie zrobić własne. Czyli możecie napisać midrasz. Tak? Możecie napisać midrasz. I więcej, macie do tego prawo. Bo każdy może takie midrasze pisać, tak. Tylko musi jakoś być w zgodzie z tekstem Pisma Świętego. Znaczy, nie może odejść poza poza tekst Pisma Świętego, czyli nie można na przykład mówić o wielobóstwie, no bo to już nie jesteśmy w religii żydowskiej, prawda? Więc musimy gdzieś tutaj być, no jakoś tak trzymać się tego, tak? Ale dalej mamy możliwości interpretacyjne daleko idące, tak? No dobrze, to ja nie wiem, chyba tyle możemy tutaj zatrzymać się w tym momencie. Czy są jakieś pytania może? Pamiętajcie Państwo, że zawsze można zadawać pytania. Nie zawsze uzyskacie odpowiedź, bo ja wielu że nie wiem. Więc zawsze można zadawać pytania. Może są jakieś pytania? No zawsze można. Słucham? To znaczy? Midrasz o raju? A, już rozumiałem. Czy to, co jest w tekście Pisma Świętego, jest midraszem? Ra... Nie, nie jest. Nie jest. To nie jest. To nie jest. Mid... To znaczy, yy, dlaczego nie jest yy, opowieść o raju, dlaczego nie jest midraszem? Otóż dlatego że opowieść o raju jest ściśle wstawiona w tekst Pisma Świętego. To jest jeden z czynników tekstu Pisma Świętego. Trzeba by wziąć pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju i zobaczyć jaka była myśl redaktora tego, tego tekstu, żeby pokazać, że ten raj, który tam jest opisany, jest mu potrzebny jako element składowy. I to w całości, 11 rozdziałów księgi rodzaju pierwszych, nie jest Midraszem, tak? więc to nie jest Midrasz. Chociaż e, źródło, no też mamy w Babilonie, tak? bo tam były te ogrody. Tutaj pewnie był się nam przydał jakiś wykład pod tytułem: e, Działalność Ogrodnicza Królów Perskich. Była przepiękna. Ale to, bo oni rzeczywiście bardzo piękne ogrody robili na pustyni. To była ich manifestacja polityczna. Ja jestem tak wielki, że tu na tym piasku będzie kwitnący ogród. Ciach, prach jest kwitnący. Patrzcie, jaki jestem wielki. Po to oni te ogrody budowali. No też dlatego, że potem się przechadzać po ogrodzie i tak, wiecie, ładnie pachnie, e, lekki wiaterek, tu e, kwiaty e, cieszą oczy, prawda, tak. No sama przyjemność, ale najpierw to była manifestacja polityczna. Królów perskich. Tak było rzeczywiście. No i to zostało wykorzystane, tak. Czyli mamy źródło, podobnie jak może być w Midraszu. Czy takim mm, Midraszem, no nazwijmy to Midraszem, jest apokryw pewien, który się nazywa Pokuta Adama. Jest po polsku, można poczytać sobie. Pokuta Adama i to tam też wszystko się dzieje w raju, a dokładniej mówiąc, zostaje wygnanie z raju, tak? Zostaje wygnanie z raju. No i tutaj właśnie taka jest pokuta, pokuta Adama. Więc czytając tekst Pisma Świętego, my musimy zadawać sobie pytanie, jaki jest gatunek literacki i jaka jest chęć czy jakiś cel autora, który to napisał, bo od tego zależy, jak mamy to interpretować. Czyli akurat to nie możemy interpretować jako Midraszu, natomiast Księgę Jonasza w zupełności, to jest Midrasz czystej wody, tak? Hmm. Ładny obrazowe, tak. Znaczy, czasem ktoś mi zadał pytanie, już nie pamiętam kto, czyli należałoby moralności uczyć na e, bajkach, tak, żeby bajki dzieciom opowiadać i to uczyć ich moralności. No pewnie tak. Przy czym nie bajki braci Grimm, bo one są paskudne, ale e, bajki w ogóle bajki, tak? No, pewnie tak, no ale ponieważ ja, my jako chrześcijanie, no jakoś tam Trzymamy się tekstu Pisma Świętego, no to znaczy ja akurat nie opowiadam dzieciom bajek na temat yy, znaczy Księgi Jonasza. Bo problem, który jest pokazany w księdze Jonasza jest po, bardzo poskudnie poważny. Taki dla ludzi dorosłych. Dzieci z tego nic nie zrozumieją. To nie to jest tak, że wimerasz jest wymyślony ad hoc dla przedstawienia. Ok. Nie wiem, czy ad hoc. Ale, ale tak, wymyślony jest. Tak, jest wymyślony. Tak, autor chce po prostu coś mi pokazać. No, jeżeli powiedzmy pan Sienkiewicz, tak, żeby użyć przykładu, jak każdy przykład to jak każdy jest kulawy, ale żeby użyć przykładu, jeżeli pan Sienkiewicz chciał podbudować e, patriotyzm Polski, to napisał takie trzy dziełka, którymi katuje się, e, w oczywiście katuje, to bardzo ciekawe dziełka, e, katuje się młodych ludzi na maturze, prawda? Co miał na myśli autor Henryk Sienkiewicz pisząc, e, prawda, pana Wołodyjowskiego, no? Co on miał tutaj? Po co to napisał? No i młodzi ludzie, adepci sztuk wszelkich, muszą pisać to jakieś tam wypracowanie na ileś tam tysięcy słów, prawda? Nie więcej, nie mniej, tylko tyle. No. E, rozumiecie Państwo, no, musimy po prostu zatrzymać się na tym, co autor chce powiedzieć, tak? co, jaki jest cel autora tak? i od tego zależy nasza interpretacja. O. Na drugą część pytania nie odpowiem. Eee, przepraszam, robię to z zupełną e, dlatego, że odpowiedź jest strasznie długa. <śmiech> Trzeba by w ogóle pokazać kanoniczność, tak? To, to jest po prostu za długo. No, to... Natomiast e, e, czym się różni e, Midrasz od e, apokryfu? E, różnicy nie ma dużej, tak? Midrasze są na pewno na terenie wspólnot żydowskich. Tak? Natomiast apokryfy niekoniecznie. Tak? Myślę, że to są dwa zbiory, które mają części wspólne. Tak? I czasem w niektórych przypadkach się używa zamiennie, a w czasem w niektórych przypadkach się używa rozłącznie. Tak? I y, często różnica, y, różnica nie ma żadnej. Często. Natomiast y, Myślę, że wskazałbym, jeżeli by tak bardzo mocno jeszcze przyciskać, a jednak czy jest jakaś różnica, to ja myślę, że pokazałbym w Midraszu aspekt taki moralizatorski. Tak? To jest budujące opowiadanie na motywach religijnych, a apokryf niekoniecznie jest opowiadaniem budującym na pewno jest opowiadaniem, o, opowiadaniem czy, czy jakimś tam tekstem, który pokazuje pewną yy, myśl teologiczną. Znaczy ktoś po coś to napisał, żeby yy, dla teologii to wyjaśnić. Natomiast nie po to, żeby człowiekowi powiedzieć, człowieku, postępuj w ten sposób tak jak Jonasz, tak? albo postępuj tak w ten sposób jak Sara z Księgi Tobiasza. Tak? A niekoniecznie w apokryfach jest coś takiego, że postępuj w ten sposób. Czasem jest powiedziane, apokryf jest pokazany po to, żeby na to pokazać koncepcję Boga, tak? Czy jakby akcent jest trochę inaczej położony. I dlatego może to jest jakaś różnica. Chociaż czasem y, mechanizm powstania jest podobny, przyznajmy, tak? A czy ktoś to wymyślił po prostu. No? Ale zaraz, ma pan rację, znaczy, niewątpliwie ma pan tu rację, ale są takie midrasze, które są uznane za kanoniczne i są takie midrasze, które nie zostały ukazane za kanoniczne, zatem są apokryfami. Dlatego powiedziałem, że ten zbiór, to są dwa zbiory, które się przenikają tylko. Dobra, tak, dobra, tak, okay. Tak, ok, ok, ok, dobrze, dobrze, no, chodzi, nie, rozumiem, że chce Pan tu pokazać, że to po prostu są dwa różne, dwie różne rzeczywistości, które mówimy, ale używając gatunków literackich, czy nazw gatunków literackich, czasem do zbioru apokryfów możemy włączyć midrasze, tak, tak, tak, tak to można powiedzieć, no. Czyli jest to taka, no, różnica dosyć e, trudna do uchwycenia. Tam jest gdzieś z tyłu pytanie. Tak. Tak to można by... Znaczy do tego między... To jest wniosek z tego, co powiedziałem. Tak? Y, nigdy. Znaczy teraz. Bo są współczesne Midrasze. Tak? To, to. No, Księga Tobiasza, Księga Estery, Księga Judyty, Księga Jonasza. To są midrasze. Tak? Więc one zostały włączone I dlatego, i dlatego w ogóle my się tym zajmujemy, no bo my czytamy Pismo Święte, tak? jesteśmy na terenie Pisma Świętego. Ale jak widzicie Państwo dotykamy, to co powiedziałem na początku, tak, te półtorej godziny temu, że dotykamy bardzo takiego y, bogatego y, zagadnienia. Tak? To nie jest proste zagadnienie 2 plus 2, się 4. No. Po prostu nie jest. Um, trochę o historii. To czy przejdziemy już do Księgi Tobiasza, tak, trochę, bo tej historii nie jest tak dużo, no to ja nie, nie zmieszczę w półtorej godziny samą historię. E, tutaj by Państwo pewnie zasnęli, gdybym ja tak mówił, prawda, o tej historii, to by było niedobrze. Natomiast, no, e, myślę, że trzeba trochę historii powiedzieć, żeby, mm, no, wiedzieć, żeby zobaczyć te elementy midraszowe, te elementy zbliżone. tak. Żeby po prostu to mieć jakieś tu rozeznanie, tak? Tak, to możemy skończyć, tak? Dziękuję Państwu bardzo. Podziękuję panu Synowi za wspólne spotkanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Państwu bardzo.